Cześć, słuchajcie audycji Gra Warta Świeczki. Dzisiaj odcinek numer 6, e, Parzysty, a to znaczy, że... Rozmawiamy o grze. Dokładnie, grze z kolekcji. Tym razem jest to 7 Sudów Świata Pojedynek. Gra wydana w Polsce przez Rebel.pl, autorstwa Antua, Bauzy i Bruno Katani Będą mówić dla Was... Ola Szyszło. I Paweł Kajak. A ta gra jest o... Budowaniu swojego miasta, państwa miasta, polis. Tak, bo to takie klimaty antyczne. Tutaj na pudełku mamy... Takiego wojownika To nie jest Rzymianin, to, to, to jest Rzymianie? no Pewnie, że tak. A to, to no, nie jest zesparty, z wygląda jak zesparty. No i jeszcze jest pani taka Kleopatrowa. Ładna <laughs> całkiem. A w tle piramidy i kolos rodyjski. Tak, ponieważ przy okazji yy, budowania naszego miasta, umówmy się, że to miasto, Tworzymy też rzeczy, które pozostaną po nas na wieki, czyli siedem cudów świata. Maksymalnie siedem cudów świata i to jest tak, że możemy zbudować ich 1, 2, trzy, ale na pewno nie więcej niż 7. Na początku gry każdy z graczy dostanie po cztery, czy tam wylosuje sobie. Cztery cuda, które może potencjalnie zbudować. Natomiast, jeżeli w sumie tych cudów powstanie 7, no to ta ósma karta już zostanie na pewno niezbudowana. I to jest takie ładne nawiązanie do tytułu gry, że i można powiedzieć do historii, że siedem cudów tych antycznych. I więcej faktycznie nie będzie. Było. Jak wygląda rozgrywka? Gra jest podzielona na trzy epoki. Każda epoka trochę się różni charakterem, a głównie tym, jakie budynki będziemy mogli sobie w naszym mieście wybudować i w zasadzie tym, co dany budynek, dane budynki będą zapewniać. W czasie tury gracza dobieramy jedną kartę ze stołu, z takiego wyłożonego układu. W zależności od epoki to będzie inny układ kart. Tak, wzór jest wskazany w instrukcji jako ten, który należy ułożyć, żeby rozpocząć każdą kolejną epokę. Dokładnie i karty tam są ułożone naprzemiennie, karta odkry w rzędach, jeden rząd jest zawsze odkryty, drugi jest um, zakryty i przykrywa ten pierwszy rząd i tak dalej i tak dalej i zawsze możemy wybierać tylko te karty, które nie są przykryte innymi. To przede wszystkim zmniejsza um, liczbę potencjalnych wyborów w danej kolejce gracza, no bo mamy... Najwięcej wyborów na początku jest w epoce pierwszej, bo tam mamy w dolnym rzędzie aż sześć kart. Natomiast wybór tam nie jest bardzo skomplikowany, bo dosyć łatwo jest sobie wybrać tą, która na początek gry będzie najlepsza. Na pierwszy rzut oka może nam się wydawać, że bardzo wiele zależy od tego, jak nam podejdą karty i jaka jest kolejność wykonywania naszych działań. Natomiast dzięki temu, że karty są w specyficzny sposób ustawione i te pierwsze karty w pierwszym rzędzie blokują kolejne karty. Możemy wprowadzić taki element strategii pomagającej nam blokować akcję naszego przeciwnika albo ułatwiać nam wykonywanie, budowanie kolejnych budowli. Tak, zawsze możemy liczyć na to, że jeżeli odblokujemy daną kartę z pod spodu, to przeciwnik będzie bardziej chciał wziąć tamtą, w momencie kiedy my sobie zaplanujemy już dobranie jednej z. Z tych, które w tej chwili są dostępne. No to jest zawsze tak taki nie robiłam. No, ja często tak robię, dlatego <laughs> dwie ostatnie rozgrywki należą do mnie. Natomiast to jest bardzo ważny element tej gry: czyli obserwowanie tego, co jest na stole. Tego, co zabiera i buduje u siebie swój nasz przeciwnik, i też to, co może się pojawić w puli dostępnych kart za chwilę. Tutaj trzeba być bardzo uważnym. Gra może zakończyć się na trzy sposoby: dominacją militarną, dominacją naukową, no i w taki klasyczny sposób na punkty, czyli zwycięstwem cywilnym. Nie wiem konkretnie skąd taka nazwa na ten trzeci sposób, ale. Nie, no ma to rynku. sens, no bo tak naprawdę rozwijasz swoje budowle, swoje budynki użyteczności publicznej i rozwijasz cywilizację i A może tak, zyskujesz już... wpływy takie cywilne. No tak, chociaż nauka to też taka dosyć cywilna e, branża, ale niech będzie. Tak czy inaczej, te dwa pierwsze sposoby, czyli zwycięstwo na drodze dominacji militarnej albo dominacji naukowej, sprawiają, że gra niekoniecznie musi trwać trzy rundy. W zasadzie, jeżeli na jeden z tych dwóch sposobów wygrywamy, no to oznacza, że gra nie trwa trzech rund i w ogóle nie przeprowadzamy tej końcowej punktacji. E, I teraz, o ile chodzi, o ile mówimy o dominacji militarnej, to ja uważam, że to jest możliwe do zrealizowania. Trzeba wprawdzie może jakoś tam wymanewrować przeciwnika i... Ro rozproszyć go. Rozproszyć go tak, żeby <laughs> pozwolił nam rzeczywiście zebrać bardzo dużo kart zapewniających siłę militarną. No ale... No nie jest to takie do końca proste i oczywiste. Jeżeli tutaj obie osoby dosyć dobrze kontrolują to, co się dzieje na stole, no to myślę, że zawsze można spróbować skontrować i doprowadzić do sytuacji, gdzie, ten, gdzie ta dysproporcja militarna nie przyniesie zakończenia gry przed końcem trzeciej rundy. A kontrolować to, co się dzieje na stole nie jest ciężko, ponieważ Mamy bardzo łatwy dostęp do treści kart naszego przeciwnika. Znaczy jest to wszystko widoczne. Bo je widzimy po prostu. Bo je widzimy, tak, one nie są ukryte. Ale chodzi o to, że dzięki temu, że te karty są w zależności od kategorii w odpowiednim kolorze, widzimy jakby na co się nastawia nasz przeciwnik, na zyskiwanie jakich kart. Plus jeżeli chodzi o wygranym, wygraną militarną, to jest to dodatkowo ułatwione w ten sposób, że kolejnym komponentem jest plansza, na której przysuwa się tarczę, która symbolizuje zdobywanie punktów w siły, bływ, militarnej, tak, tak. siły militarnej. No zdecydowanie, także tak jak mówię, no być może z, no, zwycięstwo na drodze militarnej jest możliwe ale tutaj ewidentnie no, trzeba kilka ważnych sygnałów ze strony przeciwnika przegapić chyba żeby, żeby mu to umożliwić, żeby mu pozwolić na to. Jeśli chodzi o zwycięstwo na drodze naukowej to ono przebiega tak, że po prostu musimy zebrać sześć różnych symboli naukowych, które pojawiają się na kartach związanych właśnie z tym aspektem naszej cywilizacji. I tu wydaje mi się, że to jest jeszcze łatwiejsze do kontrolowania i myślę, że no tutaj trzeba ewidentnie po prostu nie patrzeć na to, co zbiera przeciwnik i w dodatku jeszcze nie dość, że nie blokować, czy nie podbierać mu tych kart, no to naprawdę w ogóle nie przejmować się tym, że w ten sposób można wygrać. Moim zdaniem to jest najprostszy do zablokowania sposób i jeszcze nigdy w czasie naszych rozgrywek w tą grę, no, no, nigdy nikomu się nie udało odnieść zwycięstwa na drodze naukowej. No bo to jest, Aczkolwiek to jest... podobno jest to możliwe. Tak, no, przynajmniej w zasadach tak twierdzą, ale no, tak jak mówię, to no, nie, nie wiem, co by, musiałoby się stać. Poziom jest tak naprawdę porównywalny. To nie jest tak, że jest mm. e, ciężej zdobyć e, te karty naukowe, ale jest ich mniej, dzięki czemu łatwiej jest je podebrać naszemu przeciwnikowi, który się nastawia na zwycięstwo przez e, naukę. Tak. Jeszcze nie powiedzieliśmy w zasadzie o tym, co robimy z daną kartą dobraną ze stołu. W swojej turze wybieramy jedną z tych kart i mamy trzy możliwości, tak naprawdę tak dwie i pół możliwości. Pierwsza możliwość to jest zbudowanie tej karty, jeżeli mamy odpowiednią liczbę surowców albo odpowiednią liczbę pieniędzy, żeby dokupić brakujące surowce, no to możemy po prostu ją zbudować w swoim mieście i ona nam będzie zapewniać albo punkty zwycięstwa na koniec, albo surowce do budowania kolejnych kart i tak dalej, i tak dalej. E, możemy sprzedać tą kartę, no i jej cena bazowa będzie wynosiła 2. dwa e, w danej dwie jednostki waluty Monetarne. monetarnej, e, plus jeden za każdą kartę koloru żółtego, którą mamy zbudowaną w swoim mieście. To też jest ciekawe rozwiązanie, że jeżeli pójdziemy właśnie w daną gałąź gospodarki, czyli w handel, no to, to te karty będą coraz droższe i coraz więcej pieniędzy będziemy dostawali za porzucenie możliwości budowania. No i tak jak powiedziałem, że jest dwie i pół możliwości, to ta ostatnia połówka to też jest tak naprawdę budowanie, bo bierzemy tą kartę i podkładamy ją pod budowany przez nas cud. I w ten sposób zaznaczamy, że dany cud został już wybudowany, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie więcej niż 7 cudów w czasie gry można zbudować. W sumie. w sumie. No i to jest wszystko, co w zasadzie się robi w swojej rundzie. Wybieramy kartę, budujemy, sprzedajemy albo budujemy cud. Tak, wszystkie epoki tak naprawdę wyglądają tak samo, to znaczy mamy dokładnie te same możliwości, mamy inny yy, wzór ułożony z tych kart co wpływa na to, w jaki sposób możemy dobierać karty, znaczy w jakiej kolejności możemy dobierać karty. To, czym się różnią te epoki od siebie, to przede wszystkim charakter tych kart, czyli w pierwszej epoce mamy przede wszystkim karty, które ułatwiają nam produkcję zasobów, które potem wykorzystamy do budowania kolejnych budowli. W drugiej epoce mamy i karty produkcyjne, trochę silniejsze, ale jest ich dużo mniej. I karty, które dają nam punkty... Tak, to natomiast... znaczy karty, które są, dają nam punkty są też w pierwszej epoce, ale one są dosyć słabe. No to tam, tam nie wie... ma ich tak wiele dużo. punktów nie natłuczemy. I nie ma ich tak dużo, to prawda. W trzeciej epoce natomiast przede wszystkim są karty, które dają nam punkty na koniec gry. To jest ważne, że w trzeciej epoce w ogóle nie mamy kart produkcyjnych. Jest trochę kart zapewniających siłę militarną. Jest trochę kart naukowych, ale takich kart, które stricte dają nam surowce typu drewno, kamień czy cegły, ich tam w ogóle nie ma, więc jeżeli ktoś gdzieś prześpi to w pierwszej i drugiej rundzie, no to w trzeciej już w zasadzie chyba zwycięzca może być tylko jeden. I no i cóż, oczywiście, jeżeli brakuje nam jakiegoś surowca, to możemy go dokupić. Tylko problem tutaj polega na tym, że im więcej kart z symbolem danego surowca, czy kart produkujących dany surowiec, ma nasz przeciwnik tym droższy on będzie na rynku, bo nasz przeciwnik po prostu staje się takim monopolistą i nie ma żadnego interesu w tym, żeby ceny na rynku były niskie. Więc to jest też taki dosyć ciekawy mechanizm no nie wiem, gospodarczy tutaj mhm. wtrącony. I utrudniający punktowanie naszemu przeciwnikowi. Więc no jakby całość, ca myślę, że całościowy obraz jaki się tutaj wyłania z tego co opowiadamy jest taki, że trzeba naprawdę uważnie patrzeć na to co robi nasz przeciwnik no i też starać się naszą cywilizację rozwijać tak dosyć równomiernie czyli żeby mieć zarówno tą gałąź produkcyjną, rozbudowaną ale też nie dać się gdzieś tam zaskoczyć militarnie czy naukowo także pod tym względem to nie jest tak, że obie osoby robią to samo ale trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli w danej dziedzinie zacznie nam nasz przeciwnik uciekać, no to możemy go już nie dogonić. Przy okazji rozbudowywania swojego miasta przypadkowo oczywiście tworzymy e, cuda świata i e, tak naprawdę te cuda w gruncie rzeczy nie są czymś, co e, jakoś bardzo wpływa na rozgrywkę. Sugerujesz, że nie są cudowne. To jest poważne oskarżenie, ale... Są. So, są. So, tak na pierwszy rzut oka cuda to są po prostu dodatkowe budynki, bo mają koszt budowy i często zapewniają jakieś zasoby. Ale chyba najsilniejszym efektem niektórych cudów jest to, że pozwalają nam wykonać kolejną akcję z naszej strony. Czyli nawet jeżeli nasz przeciwnik sobie gdzieś tam zaplanuje, że teraz rusza się on, potem ruszymy się my i potem on znów i na przykład w tym celu odblokuje jedną z kart, czy gdzieś umożliwi dojście do pewnej karty, no to może się zdziwić, bo my możemy, jeżeli mamy odpowiednią liczbę danych surowców, możemy zbudować cud, który pozwoli nam po raz kolejny wykonać akcję. No i to pozwala dosyć mocno zmienić to, co się dzieje na stole i dobrać na przykład na rękę kartę, czy wykonać akcję kartą, która normalnie, gdybyśmy grali tak w kolejności jeden ruch ja, jeden ruch mój przeciwnik, no coś takiego by się nie wydarzyło, a tutaj właśnie przez efekt cudu e, można to zrobić. Tak, to prawda, to jest akurat taki mechanizm, który pozwala nam zastosowanie jakiejś strategii przez to, że możemy ten cud wybudować tak naprawdę w każdym momencie, jeżeli mamy odpowiednie zasoby oczywiście, więc możemy sobie tam zaplanować, które karty chcemy Aha, czyli jednak, podebrać z przednosa. Trochę są cudowne cuda. Trochę są cudowne. Nie pomyślałam o tym. Mało punktów daje na koniec. E, tak, to zależy, które. Natomiast e, zasada jest taka, że jeżeli cud daje nam jakieś dodatkowe zasoby albo daje nam super akcję w postaci kolejnej, e, kolejnego ruchu, to będzie dawał mało albo wcale punk punktów zwycięstwa na koniec. Jeżeli daje tylko punkty, no to tych punktów będzie Całkiem, całkiem sporo, chociaż na tle innych kart to nie jest tak, że nam nasz przeciwnik ucieknie, bo zbudował jeden cud. No to tam, nie wiem, 12 chyba najwięcej można ugrać na, na tym najdroższym czy... Ten... 12 pieniążków tam jest ja no teraz, chyba Ja sprawdzam teraz, teraz sprawdzam i najwięcej punktów jest Ola, 12. Zawsze, zawsze musi być na twoje. I z nosem w zasadach. Tak. No nie mam tego teraz przed sobą ale... <laughs> Paweł jest no, bardzo jest, zasadniczy. Jestem, jestem pewien, że było 12. No i tak, i jest dokładnie tak jak e, Ola mówiła, czyli jest 12 pieniążków i maksymalnie 9 punktów. E, Niesamowite. Po prostu cudownie. E, jeszcze tak e, odnośnie samego przebiegu rozgrywki. Na pudełku mamy napisane 30 minut i to jest 30 minut, które jest jak najbardziej w zasięgu. Myślę, że jak już e, ogramy się z tą grą, to można to nawet skrócić do nie wiem, 20 minut. No, idzie bar bardzo szybko, naprawdę. To... Tutaj, no nie, wiem, nie ma jakichś przestojów. Przez to też, że te decyzje nie są jakieś takie, nie wiem, epickie, tak? No to Chociaż też może się zdarzyć zawiesić nad jedną kartę Tak, Ola czasem ma tak, że jak zostaje <grym> tylko jedna karta, którą może wybrać, to i tak e, potrafi się zawiesić. Nawet jak to jest jedna karta na stole. <grym> Ale to... To jest też chyba trochę tak, że przez to, że ta gra idzie szybko, a partia nie, nie trwa długo, to dosyć łatwo jest zacząć kolejną mm -hmm. rozgrywkę po skończonej i po podliczeniu punktów. Także to na, no nie wiem, my zazwyczaj gramy tak dwie albo trzy partie pod rząd, żeby wiedzieć, kto wygrał dokładnie, czyli do dwóch zwycięstw. Pojedynek, rewanż. Tak prawie na sam koniec, jakbyś miała powiedzieć, dla kogo jest ta gra, to masz tutaj jakąś grupę graczy, do której ta gra wybitnie pasuje albo wybitnie nie pasuje? Szczerze powiedziawszy, ciężko jest mi określić odbiorcę tej gry i to nie dlatego, że nie wiem, komu mogłabym zaproponować tę grę, tylko tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie, ponieważ wydaje mi się, że ta gra jest naprawdę bardzo uniwersalna, to znaczy... Tak naprawdę może trafić zarówno do y, graczy, którzy są oddanymi fanami siedmiu cudów świata, tych oryginalnych. O których nie wspominamy w ogóle w tej rozmowie? Y, tak. To może być też gra, która y, bardzo dobrze trafi do osób, które nie miały nic wspólnego z y, planszówkami do tej pory. Bo jest, y, zasady są jasne. Można je bardzo szybko wytłumaczyć. Tak samo wydaje mi się, że gra powinna się spodobać osobom, które grają dużo, jako pewnego rodzaju przerywnik. Coś takiego szybkiego na koniec, na początek. Ja mam wrażenie, że przez to, że ten temat nie jest jakiś taki bardzo nachalny, to nawet osoby, które wolą jakieś takie abstrakcyjne rozgrywki, też mogą z powodzeniem sobie w tą grę zagrać, bo tak naprawdę mogą sobie to przetłumaczyć na zdobywanie jakichś tam zasobów, abstrakcyjnych, które pozwalają im tworzyć karty, które dają kolejne abstrakcyjne zasoby i tutaj temat nie przeszkadza, może pomagać jeśli chcemy, ale jeżeli no, jesteśmy osobami, które wolą czystą mechanikę, to też myślę, że można się tutaj bardzo dobrze odnaleźć. W gruncie rzeczy mechanizm jest bardzo prosty. Tak, Zbieramy karty, które są dostępne na stole, układamy je przed sobą, żeby budować i zdobywać kolejne karty. Ale dzięki temu, że właśnie mamy takie elementy, które yy, możemy wykorzystać w wybranym przez nas momencie tak naprawdę i możemy różnie się zachować w naszych turach, sprawia, że ta gra nie jest prostym układaniem kart przed sobą, tylko możemy manipulować tym, co się wydarza trochę mhm. bardziej. Jedna rzecz, która, o której chyba trzeba wspomnieć, to jest to, że za drugie miejsce nie dostajemy żadnej nagrody, tutaj chodzi mi o taką nagrodę pocieszenia. Ja mam tak, że jeżeli jestem osobą, która przegrywa, to zdarza się często, to nie czuję, że mimo wszystko zbudowałem piękne miasto. To tak nie jest. No. Jeżeli widzę, że tutaj przeciwnik zdobył więcej punktów, nawet jeżeli nie wiem, ta wygrana była o dwa punkty czy o ileś, to nie patrzę na swoje miasto jako na coś wspaniałego i dającego mi satysfakcję. Mówiliśmy o tym przy okazji Osadników, że tamta nasza cywilizacja, nawet jeżeli przegraliśmy, no to coś po niej zostaje. Tutaj mm, ja tak tego nie widzę niestety. Tak, no tutaj ta gra jest na pewno prostsza, jeżeli chodzi o wytwarzanie mechanizmów wewnątrz naszego miasta tak, że nie jesteśmy w stanie stworzyć jakiegoś super kombosu który stanie się maszyną do generowania punktów zwycięstwa no jedyny kombos jaki może być to właśnie przy wykorzystaniu cudu dającego kolejny mhm. ruch i tutaj no w zasadzie to jest Taka największa rzecz, którą można. Czasem można jakiś budynek zbudować za darmo, mając wcześniej zbudowany podobny budynek tego typu, ale no to, to tutaj o, nie to, ma budowania silnika. Tak naprawdę, no, tak naprawdę to, dokładnie tak samo jak yy, fakt, że mamy dużo koryt z surowcami, no to też za darmo Tak. sobie tak, tak. Na koniec mam przygotowaną połówkę suchara. Ty musisz podchwycić i znaleźć to, drugą to połówkę ja, ja tego ja suchara. Dobrze, to ja już zaczynam. W takim razie siedem cudów świata pojedynek. Czy to jest gra na miarę ósmego cudu świata? Może nie ósmy cud świata, ale na pewno Gra Warta Świeczki. Tak jest i o to chodziło, wcale tego nie ćwiczyliśmy. To była edycja Gra Warta Świeczki, mówi dla Was. Ale przyszło. I Paweł Kajak. Dziękujemy za Wasz czas, za Waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem.